Przechodzimy do kolejnego tematu z Ewangelii Świętego Jana z rozdziału 5, rozdział 5. na ten już od dłuższego czasu był chory. Zapytał go więc, chcę być zdrowy? Chory odpowiedział, Panie, nie mam nikogo, kto by mnie zanurzył w po poruszeniu się wody. A kiedy ja już na niej wchodzę, ktoś inny mnie nie wyprzedzał. Wtedy Jezus polecił mu, wstał weź swoje posłanie i chodź. I na ten człowiek wyzdrowiał, zabrał swoje posłanie i chodził, tym zaś w przypadał szanak. Żydzi więc po i nieuzdrowionego. Dziś jest szanak. Nie wolno ci nosić twego posłania, zresztą nim odbarł, przecież ten Chodzi. Uzdrowiony jednak nie wiedział, kto to był, ponieważ Jezus oddalił się od zgromadzonego tam tłumu. Gdy Jezus spotkał go później na terenie świątyni, powiedział do Niego, spójrz, jesteś całkiem zdrowy, nie grzesz już więcej, aby Cię nie spotkało, coś gorzej. Widzimy dziś w tym fragmencie Jezusa, który przychodzi na żydowskie święto Paschę. Raz w roku to święto miało miejsce, prowadzimy prowadzili się w Jerozolimie na święcie Paschy. Obowiązek uczestnictwa w tym święcie miał człowiek, chłopak, który miał 13 lat. Pamiętamy, że kiedy Łukasz opisuje wydarzenie, kiedy Jezus zagubił się w Jerozolimie, wspomina, że rodzice Jego z Jezusem dwunastoletnim udają się do Jerozolimy na święto Zatem trzeba stwierdzić, że była to rodzina gorliwa I tutaj Jezus jako dorosły człowiek uczestniczy w święcie jest na tym święcie w Jerozolimie. I przychodzi do sadzawki Bethesda. Ta sadzawka był to zbiornik wody, który proprowadzał wodę do świątyni. Jest powiedziane, że ta sadzawka nie ma pięć krużganów. Tylko ciekawostkę. Tylko powiem, się zastanawiamy. Co to znaczy, że ona ma te pięć krużganków, zazwyczaj tych krużganów. Krużganki są cztery dookoła tych sadzawek, więc myślano, że najprawdopodobniej ta taka była niekonwencjonalna i miała pięć, i pięciokąta. Natomiast okazało się, kiedy odkopano to miejsce, gdzie ta sadzawka była, że rzeczywiście Ewangelista dobrze zapisał. Tam było pięć tych króżdanków, tylko że jeden przebiegał przez środek ten króżdamek z kolumnami. Odkryto to na początku XX wieku. Niektórzy mówili, że ona najprawdopodobniej miała pięć y, kątów, ale inni mówili znowu, że byłoby najprawdopodobniej święty Jan na popełnił błąd, pisząc to wykopaliska z XX wieku potwierdziły, że rzeczywiście tak jest. Miała tych pięć krużgarniów. I wierzono, że ta woda w tej sadzawce ma moc leczniczą. Ale pojawia się człowiek. I zaprosł prostu chorobą od 38 lat mimo wszystko. 38 lat. Wydawał mu się, mógł, że już daj mu być uzdrowiony, gdyby wszedł do sadzawki. I dlatego Jezus się i czy chcemy być uzdrowiony? Odpowiedź jest wymówką. Człowiek nie jest oryginalne, natomiast są takie dwa tłumaczenia, troszeczkę rozbieżne. W jest mnóstwo chorych, zatem dominuje tam ludzkie cierpienie, cierpienie, które tym ludziom nie pozwala w pełni korzystać z człowieczeństwa. Ludzie ci są poza świątynią, widzimy tu sposób podejścia do ludzi chorych nie są wśrodnie, są nad tej, nad tą sadzarną, która doprowadza do rzwody do i zatem są zepchnięci poza to, co święte. Nie wiem, czy ja już to mówiłem, podczas tych jest Natomiast często tych ludzi chorych uważam, za tych, którzy doświadczyli kary, bo nie. Choroba jest skutkiem kary boskiej, zatem ich grzech, co zawsze, często uważano, że to jest kara za grzech najbliższych, chociażby rodziców. I tego, tacy ludzie byliby się wykluczeni ze świętymi, czyli uważani za martynyz społeczny. Opowiadanie o wodzie w Sazarce podkreśla, że w odpowiedniej porze przywraca na zdrowie. Woda oczywiście zawsze była symbolem życia. Szerokie zastosowanie w sakramentach, w sakramencie sztuk, Jest tu mowa o poruszeniu się wody przez anioła. Ten fragment uważa się za dodatek autora. Może rzeczywiście tak wierzą, że jakiś anioł tam porusza do wody. Natomiast uczenniśmy mówią, że to czasowe poruszanie się wody było najprawdopodobniej skutkiem okresowym wydzielaniem się wody przez podziemne źródło gdzieś tam anioł tą wodę porusza 38 lat choroba. 38 lat człowiek chorujący, uparaliżowany. Zatem choroba wtedy dziś odbiera życie, odbiera chęci do życia. Zatem. Najprawdopodobniej temu człowiekowi brakowało, chyć do życia, przecież stawało, się już dla niego czymś nieznośnym. Z wypowiedzi tego człowieka też można stwierdzić, że najprawdopodobniej nie wie, z kim się spotkał, nie wie, kim jest Jezus, ani sama chyba nie wie, czego chce. Na pytanie Jezusa, czy chcesz być uzdrowiony. No nie odpowiada, tak, nie wie mówi właśnie nie o tym człowieka, nie o nikogo. Bez wątpienia jest człowiekiem samotnym, zagubionym w swoich problemach. W związku z tym potępuje to jeszcze jego poczucie osamotnienia. Bezskutecznie szuka pomocy u ludzi. I nie jest w stanie uwierzyć, czy też nie zdaje sobie sprawy z tego, że może mu pomóc tylko Bóg. Na słowa Jezusa, aby wstał przychodzi od wpatrzenia w swoje problemy. Nie zapraszał mnie Jezusa, ale wstał, wziął swoje noże i zaczął chodzić. W tym momencie przypominam się, postać nie wiem czy zwanej w świętej Józefiny Zna ktoś od was? może no. Muzyka no tak jest. Pierwsza czarnoskóra Święta jest zdaje się jedyna jak do tej pory. Święta Józefina Bakita. Yy, kanonizowana przez papieża Jana Pawła II w roku 2004. Czy drugim, czy tym, którym się myślałem. Natomiast yy, ono jako dziecko sprzedana w niewolę. I później w tym ciągu zdarzeń swojego życia była sprzedawana jako towar. Od jednego właściciela do drugiego, aż trafiła do innego właściciela <coughs> z Włoch, który ją kupił, wziął jako niewolnicę do Włoch. No i tam zetknęła się z kościołem, tam zetknęła się z wianą, wierzyła w Chrystusa, wstąpiła do zagonu. uzdrowionego, również z tego paraliżu duchowego, tego cierpienia wewnętrznego. Życi, jak zwykle, mają wielki żal do Jezusa, w tym przypadku szczególnie wynika to z tego, że według nich uzurpował On sobie prawo do zwalniania kogokolwiek z przepisów prawa. Ale najważniejsza w tym fragmencie jest postawa chorego. Znalazł Jezusa może. Z drugą strony, brak zaufania Jezusowi prowadzi do wypalenia, również człowieka wierzącego. Jezus chce dać nam miłość, która jest darem darmowym, przykłócić do wieku dzisiejszego świata. Za wszystko trzeba zapłacić, za wszystko na wszy za wszystko, na wszy trzeba zasłużyć, żeby coś się otrzymać. Jest darem darmowym. Nie oczekuję niczego zania. Miłość Boża determinuje człowieka, aby otwierał się na niego bardziej, nigdy na odwrót. Albo się rozwijasz, albo się zmieniasz. Tak też ten, który został uzdrowiony, najprawdopodobniej przyłączył się do frakcji świątynnych, czyli oddają się od Jezusa na rzecz jego przeciwników. Jezus zjawia się, gdzie człowiek nie może już pomóc. Pomóc człowiekowi. Czy daje sobie pomóc odpowiednio? Wszyscy mamy taki, a nie inny poziom dojrzałości. Nie ma ludzi zdrowych, zdrowych duchowo, zdrowych emocjonalnie na 100%. Ale czy ja daję sobie pomoc? Czy ja również pozwalam, żeby drugi człowiek mi pomógł? Czy umiem wyciągnąć rękę po adekwatną pomoc do mojej potrzeby? Bo no wiadomo, że jeśli złaniemy sobie rękę i będziemy się modlić i zaciskać zęby, to raczej nie da. czy ja daję sobie pomoc, tak na 100%, nawet nie wyłączając czasami tej pomocy, psychologicznej, a Franciszek, nie wiem, dwa lata wstecz, przyznał się w jednym z wywiadów, że kiedy on jako biskupem jeszcze nie był, był prowincjalnym tego zakonu jezuitów, do którego należy, e, w tym kraju była bardzo trudna sytuacja polityczna, społeczna i tak dalej, e, że nie radził sobie z tym wszystkim korzystał z pomocy psychologa. On to się na głosy odezywały, no to już wiemy, dlaczego jego decyzje są takie, ale nie inne. Natomiast moim zdaniem ten człowiek dał sobie pomóc. Skonfrontował się w prawie o swoim problemie. Dał sobie pomóc. Różne są rodzaje pomocy duchowego. Jednym z nich W zgodzie z sobą własnym i swoim sumieniem potrzebujemy przebaczenia, przebaczenia nieustannego. Niejednokrotnie towarzyszy nam ciągle uczucie winy, urazów, żądza pragnienia zemsty. W tej sytuacji tylko przebaczenie może przywrócić nam harmonię dającą wolność wewnętrzną, bo urazy przechowywane w sercu plią, a my wraz z nimi Przebaczenie wciąż pozostaje w najlepszym sposobem na przezwyciężenie tego, co w nas wciąż pracuje na naszą niekorzyść. Przebaczyć to nie znaczy zapomnieć, tak ale kiedy przebaczam, to urazy, które mnie bardzo zraniły, zaczynają znikać i coraz mniej mi nie Człowiek wiele gdy jest skupiony na sobie sam, Cierpi i często też nie jest jakiego powodu. Jak przebaczać? Nie wystarczy powiedzieć, przebaczam ci już więcej do tego nie wracajmy. Ale trzeba prosić Boga, by pokazał mi, to kogo ja tak naprawdę odczuwam żal. Może.. szczerze nie uciekać od takich tematów w mojej relacji do Boga i jednocześnie pamiętać, że taka modlitwa może mnie czasami po prostu goleć. Jeśli nie ma, nie ma takiego pragnienia, takiego pragnienia woli przeważenia, po prostu do prosić. Nie można człowieka do przeważenia zmusić, ani go nakazać, ale można Sensu, pragnienie skończenia z tym wszystkim i nie obwinię siebie za taki stan rzeczy. Czyli zaczynam przebaczać samemu sobie, a w swoim krzywdcicielu widzę godność i całego smutwora, możemy dostrzec w drugim człowieku, moim agresorze, osobę wrażliwą, ale również słabą. zwrócił uwagę taki jeden wykład, którego bardzo nikim nie wysłuchałem. Bardzo prawdziwy, mianowicie. Przypomnijmy sobie scenę z Wieczernika po śmierci Jezusa. Ci ludzie zebrali w Wieczerniku apostołowie, oni targali byli nieprzeważeni sami sobie. Dlaczego? Ponieważ zabiedli, rozczarowali się również swoją postawą, kruchością swojej wiary. Wszyscy dali trampaka spod krzyża. Pewnie też będzie na całą Natomiast wygenerowało to co wygenerowało, czyli zamknięcie. Zamknęli się od środka na skutek poczucia wstydu, wyrzutu sumienia. Zauważcie, kiedy Jezus przychodzi do wieczernika po swoim zmartwychwstaniu, Mieliista mówi, przyszedł po swoim zbawicach i mówi, pokój Wam, ja przynoszę Wam swój pokój. I pokazał im swoje ręce, bok, nogi, nogi podziurawione. Najprawdopodobniej, jak sobie wyobrażam, że był w takim wydaniu, takim pięknym. Natomiast te rany wciąż były obecne. Dlaczego? Dlatego, że on nie zapomniał, co się wydarzyło. Ale miał ja tych ram, już inny stosunek. To jest właśnie przebaczenie. Nie zapomnienie i niewyzerowanie mnie, ale inny stosunek do tego, co jest przyczyną mojego zranienia. Również do tego człowieka, który się z tym że do mojego agresora. Przebaczenie wyzwało znowu przed kolejnym zranieniem. Spotykamy wielu osób, stać z siebie niezadowolonych, nieustannie coś opłakujących. Oczywiście nie można ich zatrudnić, dlatego trzeba nam pamiętać, że przebaczenie uspokaja nas wewnętrznie, kształtuje u nas postawę do Gdy nie doświadczę przebaczenia, nie doświadczę również tajemnicy pojednania. Dlatego często tak trudno nam przeżywać spowiedź. No to jest również powiązane z tym, jeśli nie mam doświadczenia przebaczenia, często jest tak, że spowiedź sprowadzamy tylko do kwestii grzechu. Natomiast ta kwestia spotkania z Panem Bogiem nie jest na drugim miejscu, albo nie na jakimś dziesiątym. Spowiedź jest to spotkanie z Bogiem przebaczającym, dlatego na starcie. A Bóg można powiedzieć już nam przebaczy na starcie naszego życia, Umarł za nasze grzechy. Tylko ta spowiedź jest potrzebna po to, żeby te grzechy nas nie dręczyły, nie wypłukiwały nas z Po to jest również spowiedź. Poczucie winy. Poczucie winy trzyma nas. Często przypomnę przyszłości. Wydaje się nam, tak, że jakakolwiek zmiana nie jest już możliwa. Jest ona możliwa. To, co poddajemy działaniu jego uzdrawiającego światła, stanął, staje się światłem. Ważne, aby uświadomić sobie, czy moje poczucie winy jest prawdziwe, czy nieuzasadnione. Czas. Nam po to, abyśmy wzrastali i dojrzewali, a traci on swój dynamizm, jeśli żyjemy poczuciem winy. Wtedy wysysa z nas wszelką energię jak bijawka. Jest wiele ludzi, którzy muszą przebaczyć swoje rodziców. Często jest wielu rodziców, którzy chcąc lub nie chcąc swoje dzieci z tego powodu, że ich rany, które zadali rodzice rodzice i rodzice, nie zostały uleczone. Które zgodkowe postępowanie dojrzałem ich rodziców własnych. To są właśnie te grzechy pokoleniowe, które się tak dyskutowano swojego czasu. Niedojrzałe zapowłanie pierwszy dziadka, zła relacja, stosunek do żony, później jego syn tak postępował. może w waszych małżeństwach tego doświadczyliście, to są te grzechy pokoleniowe i to również ma bardzo bezpośrednie odniesienie do Pana Boga. Bo Bóg jest często, tak jak już mówiłem, w naszej świadomości, w naszym umyśle, jego obraz. To jest replika naszych rodziców, szczególnie naszych ojców. Często jest tak, jakie mamy myślenie o naszym ojcu ziemskim. Takie kategorie przypisujemy Panu Bogu. Bez przebaczenia mamy trudność w w to, że Bóg nam nieustannie przebacza. A przebaczenie przecież jest naturą samego Boga. Kiedy Bóg przebacza grzech, to nie jest tak, że najpierw widzi on grzech, a następnie przebacza. W chwili, kiedy widzi grzesznika przedstawiającego usługi grzech, następuje przebaczenie i wtedy zarówno moje, jak i inne błędy mogą być wykorzystane na dobremu? Przypowieść o synu trawnym. On idzie po przebaczeniu do swojego Ojca i już w drodze do sobie piosenkę, która tam zaśpiewa swoje Ojciec. Ojciec, czy przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jest tym godzin, nazywać się swoim Ojcem. Ojciec już na to nie czeka. Się dobra, ok. Cieszy się, że wrócił. Różne są przypadki, ale osoba, która nie może i nie chce przebaczyć, nie jest w stanie dobrze żyć. Nie są w stanie przyjąć w pełni Bożego Przebaczenia. Dlaczego? Ponieważ niejednokrotnie wciąż nie przebaczyli sami o sobie i kwestionują własną godność. Często czują się ludźmi bezwartościowymi. Prowadzi to w kierunku myślenia o sobie, być powinniśmy, Stawiamy sobie często jakieś wygórowane oczekiwania, aby zasłużyć również na Boże Przebaczenie. Wzmaga to egocentryzm, hamuje wzrost, wpędza nas w częste niepowodzenia, prowadzi do zniechęcenia i poddania się, trwania w destrukcyjnym poczuciu winy. Może być tak, że taki człowiek popada w konflikt z innymi ludźmi, Przebaczenie konsekwencji prowadzi nas do opalowania pragnień i wyzwala nas z grzechu. Prześleć, tak też w historii swojego życia, Twojego rozwoju, osobistego rozwoju domowego, zastanów się, jakie Twoje było podejście kiedyś do przebaczenia, jakie jakiego je podejście jest teraz. I postaw sobie pytanie, oprócz ducha świętego o pomoc w rozezwaniu tego, w nazwaniu tego, przebaczenia, czy też proszę nieprzebaczenia. Niech to będzie treść tego pytania, Twoje podejście do przebaczenia, do nieprzebaczenia. Za godzinę zdaje się, całą godzinę będzie czas spotkania w grupie, na dole, jeśli będziesz chciał, chciał się podzielić swoimi wnioskami, swoimi refleksjami na ten temat, Chętnie tego posłuchamy. Będzie też okazja do e, zadania dni, jakiegoś pytania. Jeśli takowe będą, będę znał odpowiedź, to chętnie na te pytania odpowiem. Jeśli też ktoś jeszcze będzie chciał się spotkać, porozmawiać, to później będzie ku temu czas. Zapraszam do mojego pokoju. Mieszkam pod piątką. Postacie.